Go, go. Cofaj się teraz. Nigdy nie chciałaś zostać ninja. Kto niby dał ci prawo jej rozkazywać, co? No dalej, pokaż mu, co potrafisz, Hinata! Naruto? Hinata! Będziesz stać i słuchać tych bzdur? Zrób coś, bo szlak mnie trafi! Masz rację, Naruto. Dziękuję. Jej spojrzenie się zmieniło. Jeśli się nie wycofasz, wiesz, co się stanie. Nie! Koniec ze strachem. Jakie Zatem walczmy, mój bracie. Dwa porażki! Wszystko? To cała siła, na jaką cię stać? Chwila, co tu się dzieje? Przecież widziałem, jak China tego go uderzyła. Jeszcze nie skończyłam. Co z nim jest? Niemożliwe. A, teraz rozumiem, dlaczego nazywają go najbardziej uzdolnionym potomkiem klanu Hyuga. więc ty cały czas... Dokładnie. Cały czas widziałem twoje punkty czakry. He? O czym on mówi? Sieć czakry składa się z 316 ośrodków na całym ciele, z których każdy jest wielkości łebka od szpilki. Bezpośrednie trafienie wpływa na przepływ czakry, przyspieszając go lub zwalniając, w zależności od intencji atakującego. Teoretycznie pozwala to na przejęcie kontroli nad przepływem energii w ciele przeciwnika. Jednak te punkty są niewidoczne nawet dla mojego oka Sharingan. On również nie widzi czakr, a jednak trafia w nie precyzyjnie, nawet podczas walki. Słuchaj Hinata, nie dorastasz mi nawet do pięt i to się nie zmieni. To różnica między elitą, a wyrzutkami. Nie akceptujesz tego, ale to prawda. W chwili, gdy powiedziałaś, że nie będziesz uciekać, przypieczętowałaś swój los, skazałaś się na porażkę. A teraz zżera cię bez nadzieja. Ostrzegam cię po raz ostatni, Hinata. Wycofaj się z walki. Ja... Ja... Mhm. Hinata. Danego słowa! Nie zamierzam uciekać! Ponieważ to jest moje nindo. Moja droga ninja. Pojęcia, że Hinata jest taka twarda, jest podobna do ciebie. Wiesz, tak sobie myślę. Ona zawsze ciebie obserwuje. Ha? Hinata. No dawaj. To szczyt jej możliwości. Kolejny cios i będzie po niej. Ciosy jego zadane w punkty czakry zatrzymały obieg energii w ciele Hinaty. Oznacza to, że nie może już atakować swojego przeciwnika przy pomocy czakry. Ta walka już się skończyła. Nie zdawałem sobie sprawy, że będzie tu ktoś tak potężny. Obawiam się, że pomimo swojej siły nawet Sasuk nie dałby mu rady. Wygląda na to, że Nei wygra walkę. Ta dziewczyna nie da rady go pokonać. Ojej! Widzicie jego oczy? Czy różnica w sile nie sprawia, że walka jest nie fair? On jest za silny! Zostali źle dobrani! Poważnie! Dalej, Hinata! Dasz radę! Naruto! A? W jej oczach na nowo widać siłę. Obserwowałam cię. cie przez wiele lat. Ciekawych leczek. Następny Naruto Uzumaki. To kompletna strata czasu, Naruto. Zawsze płacimy za twoje wpadki. A co mnie to? Naruto... Powodzenia. Transformacja! Nie wiem czemu, ale... Aaaaaa! Nazywam się Naruto Uzumaki! Pokonam każdego z was! Kumalski! Mógłbyś powtórzyć to głośniej? Chyba nie dosłyszałem. Ty głąbie! Chcesz, żeby wszyscy od razu nas znienawidzili, czy ja? Kiedy na ciebie patrzę, Naruto... Wstawaj, Naruto! Wybacz, ale... Nigdy nie będziesz Hokage, bo tutaj to ja jestem najlepszy. Gdy na ciebie patrzę, wstępuje we mnie odwaga. Wiesz, że mogę walczyć dalej, że mogę wygrać. I że nawet ja jestem coś warta. <śmany> Kinata! Hinata. Dawniej zawsze uciekała, ale teraz się zmieniła. No chodź Hinata! Czas wracać do domu! Poświęciła całą siebie dla treningu. Widziałam to na własne oczy. A mimo to, wciąż zawodziła we wszystkich misjach. Traciła opanowanie w obliczu prawdziwej walki i szybko się zniechęcała. Jednak dziś jest inną osobą. Nigdy wcześniej nie widziałam w jej oczach takiej zawziętości. Naruto, do tej chwili to zawsze ja patrzyłam. Ale dziś, nareszcie, to ty patrzysz na mnie. Pokażę ci, co potrafię. Naruto! Nie! Tego nie rozumiesz? Od początku twoje ciosy były za słabe. To koniec. Hinata, już wystarczy. Przegrałaś walkę, ale w jej trakcie stałaś się inną osobą. Poszło ci świetnie. Bardzo chciałabym stać się. Lepszym. Szkoda, ale po tym ciosie w serce Hinata nie ma szans. Ach. Ach. Ach. Ponieważ Hinata nie jest w stanie kontynuować walki! Nie! Nie przerywaj walki! Naruto! Co ty znowu wyrabiasz? Ona ma już dosyć. Nie widzisz, że jest nieprzytomna? Co ty wyrabiasz? Nie mogę tak kiepsko wypaść. Nie teraz. Hmm. Dlaczego ona to robi? Nie na oczach osoby, którą najbardziej podziwiam i która widzi teraz prawdziwą mnie. <grym> <grym> Nie udawaj twardej. Każdy widzi, że ledwo stoisz. Całe życie dźwigasz ciężar pochodzenia z głównej rodziny klanu Hyuga. Przeklinasz się bezustannie za swoją słabość. Słuchaj, ludzie się nie zmieniają. Tak już jest. Przyjmij porażkę, a nie będziesz musiała już cierpieć. Nie, mylisz się bracie. Niczego nie rozumiesz. Widzisz, ja dobrze wiem, że ty cierpisz znacznie bardziej niż ja. Że co? To ty jesteś rozdarty między główną rodziną a gałęzią naszego klanu. Mm. Ja! Nej, no nie! Walka zakończona! Oram! Ney, weź się w garść! Obiecałeś mi, że odpuścisz sobie wreszcie te wszystkie sprawy rodzinne! Czemu ty i inni Johnini się wtrącacie? Członkini głównej rodziny ma przywileje, tak? Nie jest. Hej. Na... Naruto? Mm. Ja tylko. Ja... czy ty? Myślisz... że się zmieniłam? Ej ty, frajerze! Mam dla ciebie dwie dobre rady. Po pierwsze, jeśli masz zamiar zwać się Shinobi, skończ z tymi głupawymi okrzykami, to żałosne. Po drugie, słabeusz zawsze będzie słabeuszem. Tego nie zmienisz. To się jeszcze okaże!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 No dobra, wygrałeś li. I jak mi poszło? Gai Sensei. Świetnie, Li. Tak trzymać. Hmm. Nie marnowałbym czasu na gapienie się na mnie, kiedy ona potrzebuje pomocy. Lekarza! Tylko szybko! Już idziemy! Zabrać ją na intensywną terapię! Już! Cofnąć się! Nie nada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 Mówią, że nikt dotąd nie zranił Gary. Jest silny jak tur i nie ma słabych punktów. Ta jasne! Nasz kudłaty kolega nie ma z nim szans? A właśnie, że ma! Jest szybszy niż kiedykolwiek wcześniej! Gaj musiał go poddać szalonemu treningowi! W następnym odcinku Gara kontra Rock Lee. Siła młodości eksploduje. Kumalski? Może też się zapisze na taki trening.